Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co dobrego u was słychać? Jak się macie? Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni, że macie dobry humor, bo przecież mamy wakacje, mamy lato i wakacje. Możemy wziąć urlopy i wyjechać. Możemy odpocząć od pracy, od szkoły, odpocząć od codziennych zajęć. Od tego właśnie są wakacje Wakacje są po to, żebyśmy mogli odpocząć Mam nadzieję, że w te wakacje będziecie mogli odpocząć Od swoich zajęć, od swojej pracy albo od szkoły Tego wam oczywiście życzę Czy jesteście już na wakacjach? Ja jeszcze nie jestem na wakacjach, ale już niedługo się wybieram. Dziś opowiem Wam o miejscu, do którego pojadę. Ale zanim o tym opowiem, chciałbym Wam przypomnieć o tym, co można znaleźć na mojej stronie, na stronie realpolish.pl. Wiem, że słuchają mnie teraz... Również nowi słuchacze, witam wszystkich nowych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie. Na pewno zauważyliście, że uczymy się tu języka polskiego. Tak, tak, Rilpolis to strona dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się mówić po polsku. Ja nazywam się Piotr i jestem waszym przyjacielem z Warszawy który pomaga wam uczyć się polskiego. Świetnie, bardzo dobrze. Teraz opowiem wam, co znajdziecie na mojej stronie. Oczywiście znajdziecie tam podcast, którego w tej chwili słuchacie. Tak, jest tam podcast i są tam kursy języka polskiego. Kursy to oczywiście spotkania ze mną na żywo, Niestety nie jak to mówimy oko w oko, ale przez internet. Na szczęście mamy taki wynalazek, który pomaga nam w nauce języka polskiego. Myślę tu o internecie. Jeśli kupicie mój kurs dla początkujących 100 Daily Polish Stories albo dla średnio zaawansowanych Daily Polish Listening 365 historyjek to będziecie otrzymywać ode mnie informacje o spotkaniach na żywo wszystkie materiały są oczywiście do ściągnięcia dostajecie pliki mp3 dostajecie pdf z tekstem i możecie również samodzielnie słuchać języka polskiego możecie słuchać historyjek moi drodzy co jeszcze można znaleźć na stronie realpolish.pl? Jeśli chcecie szlifować swój język polski, chcecie wciąż rozwijać swoje umiejętności, to zapraszam do klubu VIP. Tam znajdziecie wiele materiałów, filmików, w których wyjaśniam różne ciekawe rzeczy. Oczywiście, jeśli ktoś należy do klubu VIP, również dostaje informacje o spotkaniach ze mną na żywo. Dodatkowo, w klubie VIP można oglądać retransmisję naszych spotkań, czyli powtórki. <śmiech> I ogólnie wszystkie filmiki, wszystkie filmiki, które już tam są, i wszystkie nowe, które dopiero powstają. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę piszcie do mnie. Postaram się wszystko wam wyjaśnić. Dobrze? Okej, okay, świetnie. Myślę, że nadeszła pora, żebym opowiedział wam o tym, gdzie wybieram się na wakacje. Dziś chcę opowiedzieć trochę o mieście, które mam zamiar Odwiedzić w tym roku Podczas moich wakacji Odwiedzić To znaczy przyjechać gdzieś Przyjść gdzieś Albo do kogoś Odwiedzić można jakieś miejsce Albo jakąś osobę W tym roku Ja chcę odwiedzić Sandomierz Słyszeliście o takim mieście? Sandomierz to miasto w Polsce oczywiście bardzo stare miasto Czasami to miasto jest nazywane polskim Rzymem Bo leży, tak jak Rzym, na siedmiu wzgórzach Zupełnie tak jak Rzym, na siedmiu wzgórzach Sandomierz to jedno z najstarszych miast w Polsce Miasto bardzo ważne dla historii Polski W średniowieczu było jednym z trzech najważniejszych miast Polski Chcecie wiedzieć jakie to były miasta? Już mówię Te trzy najważniejsze miasta to oczywiście Kraków, Wrocław i właśnie Sandomierz Sandomierz leży nad Wisłą Tak jak Warszawa i Kraków Sandomierz również leży nad Wisłą Nad naszą największą polską rzeką Przez Sandomierz przepływa Wisła Nasza największa rzeka A to już przed chwilą mówiłem <śmiech> Jeśli sobie wyobrazicie, że na południu Polski leży Kraków a w centrum Polski leży Warszawa. Warszawa jest bardziej na północ od Krakowa. To Sandomierz jest między Krakowem a Warszawą. Jest na południe od Warszawy, ale na północ od Krakowa. OK? Myślę, że możecie sobie teraz to wyobrazić. Domyślacie się pewnie, że w Sandomierzu jest bardzo dużo zabytków do zwiedzania. Zabytki to stare budowle, stare kościoły, coś, co było dawno temu zrobione przez człowieka. Rozumiecie? Zabytki, czyli bardzo stare budowle. W Sandomierzu jest ponad 120 zabytków. Całe stare miasto. W Sandomierzu jest warte obejrzenia Warto je zobaczyć Ale najważniejszym zabytkiem jest Bazylika gotycka z XIV wieku W Sandomierzu jest również zamek Zamek, w którym przed wiekami Mieszkali polscy królowie Już mówiłem, że Sandomierz leży na siedmiu wzgórzach Domyślacie się pewnie Jak malownicze jak piękne są okolice tego miasta. Wzgórza, rzeka, tam musi być naprawdę pięknie. Bardzo się cieszę, że będę mógł to wszystko zobaczyć. Mam nadzieję, że zrobię zdjęcia i filmiki i będę mógł to wszystko Wam pokazać. Znalazłem w internecie kilka legend związanych z Sandomierzem. Poszukałem różnych rzeczy na temat Sandomierza, bo byłem ciekawy, jak wygląda to miasto i znalazłem kilka legend. Opowiem Wam jedną z nich. Jest to legenda o rękawiczkach królowej Jadwigi. Królowa Jadwiga to prawdziwa królowa Polski. Królowa Jadwiga była Młodszą córką Ludwika Węgierskiego Króla Polski i Króla Węgier Matką Ludwika Węgierskiego Była córka Króla Polski A jego ojcem był Król Węgier Pewnie dlatego Ludwik Węgierski Był królem i Węgier i Polski Mówiłem wam już, że w Sandomierzu jest zamek królewski. Z tego zamku do Krakowa jechała Jadwiga. To było w zimie, nie tak jak teraz, kiedy jest gorąco. Wtedy była zima, padał gęsty śnieg i był bardzo ostry mróz. Teraz trudno to sobie wyobrazić, ale... Tego dnia była ogromna śnieżyca Padał bardzo gęsty śnieg Śniegu było coraz więcej Trudno było przejechać To było dawno temu Wtedy nikt nie odgarniał dróg ze śniegu Królowa wraz ze swoim dworem Postanowiła schować się przed śnieżycą Przeczekać śnieżycę I później ruszyć dalej Postanowiła schować się w domu, w pewnej małej wiosce, która była nieopodal. Która była bardzo blisko. Nieopodal, to znaczy bardzo blisko. Sanie skręciły więc do wioski. Ludzie we wsi byli bardzo mili. Ugościli oczywiście królową. Królowa mogła się najeść i spokojnie przeczekać śnieżycę. Dopiero następnego dnia królowa mogła pojechać dalej, do Krakowa. Na pamiątkę swojego pobytu zostawiła swoje piękne, białe rękawiczki. Teraz można te rękawiczki oglądać w jednym z muzeów w Sandomierzu. Te rękawiczki są bardzo stare, bo mają już prawie 700 lat. Mam nadzieję, że będę mógł obejrzeć również te rękawiczki. Powiem wam jeszcze, że królowa Jadwiga wyszła potem za mąż za wielkiego księcia litewskiego, Władysławę Jagiełę, który został w ten sposób królem Polski. Być może pamiętacie, że Władysław Jagiełło to ten sam, który pokonał krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Ale to już zupełnie inna para kaloszy. <głosy> inna para kaloszy, czyli inna sprawa. Wiecie, co to są kalosze? Kalosze to takie gumowe buty, wysokie aż do kolana, które zakłada się na nogi gdy pada deszcz, to są właśnie kalosze. Mówimy, to już zupełnie inna para kaloszy, czyli zupełnie inna sprawa. Takie fajne powiedzonko, możecie sobie zapamiętać. To już zupełnie inna para kaloszy. Świetnie. Jak zatem widzicie, nad Wisłą leży kilka bardzo ważnych polskich miast Będzie to Kraków, Sandomierz, Warszawa, Płock, Toruń, Gdańsk Ok? Kilka bardzo ważnych miast Ale co jest jeszcze ciekawego w Sandomierzu? Oglądaliście kiedyś serial Ojciec Mateusz? Ten popularny serial... Był kręcony, czyli robiony właśnie w Sandomierzu. Bohaterem, głównym bohaterem tego serialu jest ojciec Mateusz, czyli ksiądz. Na księży czasami mówimy ojciec i ten ksiądz rozwiązuje w tym serialu zagadki kryminalne. Wszyscy się śmieją, że w Sandomierzu jest bardzo niebezpiecznie Bo co tydzień jest tam jakieś przestępstwo Co tydzień ksiądz, ojciec Mateusz Musi rozwiązywać jakąś zagadkę kryminalną Przestępstwo, czyli jakaś zbrodnia albo napad Ktoś coś ukradnie Ok? Rozumiecie co to jest Przestępstwo. Właśnie ojciec Mateusz, ksiądz Sandomierza, rozwiązuje te wszystkie zagadki kryminalne. Ten serial jest bardzo popularny. Jeśli chcecie, to możecie obejrzeć kilka odcinków ojca Mateusza w internecie. Już nie mogę się doczekać, kiedy pojedziemy do Sandomierza i kiedy zobaczę to miasto na własne oczy. Jeszcze nigdy nie byłem w Sandomierzu Chociaż to miasto jest całkiem blisko Warszawy Ale jak to mówimy po polsku szewc bez butów chodzi <śmiech> Mówimy szewc bez butów chodzi Gdy komuś brakuje czegoś Chociaż ma z tym częsty kontakt Albo robi to Tak jak szewc, Reperuje buty ja mieszkam blisko Sandomierza, mieszkam w Polsce, a nigdy nie byłem w Sandomierzu. Szewc bez butów chodzi. Szewc to oczywiście człowiek, który robi buty. Chociaż szewc robi buty, to i tak bez butów chodzi. I tak nie ma butów. Ok? Rozumiecie to powiedzonko? Szewc bez butów chodzi. Już niedługo to naprawię i w końcu odwiedzę Sandomierz. Jestem bardzo ciekawy, gdzie wy spędzicie wakacje. Na pewno w różnych pięknych miejscach. Napiszcie proszę w komentarzach, dokąd się wybieracie, dokąd pojedziecie na wakacje. A może ktoś z was... Już był na wakacjach? Napiszcie dokąd jedziecie Albo gdzie już byliście Przyślijcie pozdrowienia Z wakacji Z tych wszystkich wspaniałych Pięknych miejsc Gdzie jesteście Jeśli będziecie w Sandomierzu To być może się spotkamy Koniecznie przywitajcie się ze mną, jeśli mnie zobaczycie Na pewno poznacie mnie po mojej łysej głowie, OK? Jeśli mnie zobaczycie, koniecznie podejdźcie do mnie To już chyba na tyle To wszystko, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć Mam jeszcze do was prośbę Nie przerywajcie nauki polskiego w czasie wakacji jeśli macie więcej czasu, to wykorzystujcie go dobrze. Słuchajcie jak najwięcej, a na jesieni zobaczycie, że dużo więcej rozumiecie po polsku. Ja na przykład przygotowałem się już na wakacje. Wydrukowałem sobie z internetu teksty po hiszpańsku, które mam zamiar przeczytać. Gdy będę siedział gdzieś w cieniu albo leżał na trawie... Będę mógł poczytać trochę po hiszpańsku. Oczywiście zabieram ze sobą odtwarzacz MP3, żeby słuchać moich ulubionych podcastów. Polecam Wam zrobić tak samo. Weźcie ze sobą książkę po polsku albo wydrukujcie moje lekcje, moje podcasty i czytajcie w czasie swoich wakacji. Zanim zakończymy dzisiejsze spotkanie, chciałbym podziękować wszystkim, którzy piszą do mnie. Dziękuję Wam bardzo za wiadomości, za miłe słowa. To bardzo wielka przyjemność dostawać listy od Was. Często dostaję e-maile z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji. Bardzo często piszą do mnie osoby, które mają polskich przodków i chcą nauczyć się mówić po polsku. Często piszecie, że próbowaliście uczyć się już wiele lat temu, ale zawsze zaczynaliście od gramatyki i wszystko nie udawało się, przerywaliście naukę. Ale teraz znowu macie zapał do słuchania polskich podcastów, do uczenia się polskiego? Super! Mam nadzieję, że tym razem... Nie poddacie się. I tym razem zaczniecie w końcu mówić po polsku. Jestem z Wami. Nigdy, nigdy się nie poddawajcie. Nigdy. Dobrze. To już naprawdę wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam na następne spotkania na żywo. Na następne podcasty. I oczywiście życzę Wam Wspaniałych wakacji Dużo słońca Dużo miłych wspomnień I po prostu dobrej zabawy I wielu przygód Do usłyszenia następnym razem Pa, pa. To był podcast Real Polish Po więcej informacji Zapraszam na realpolish.pl